Rozdział 56 Helaman wysyła list do Moroniego, opisując przebieg wojny z Lamanitami w swej części kraju. Antipus i Helaman odnoszą zwycięstwo nad Lamanitami. Dwa tysiące chłopców Helamana walczy z niezwykłą siłą i żaden z nich nie ginie. W drugi dzień pierwszego miesiąca 30 roku panowania sędziów, Moroni otrzymał list Helamana opisujący sytuację ludów w ich części kraju. I takie są słowa Helamana. Mój umiłowany bracie Moroni, umiłowany w Panu i umiłowany pośród naszych trudów wojennych, pragnę powiedzieć Ci o działaniach wojennych w tej części kraju. Oto dwa tysiące synów, tych, których Amon przywiódł z kraju Nefi, a wiesz, że są to potomkowie Lamana, najstarszego syna naszego ojca Lechiego i nie potrzebuję powtarzać Ci o tradycjach czy też o braku wiary Lamanitów, gdyż wiesz o tym, niech wystarczy, że powiem Ci, że dwa tysiące tych chłopców uzbroiło się i chciało, abym został ich dowódcą, i przyszliśmy tutaj bronić waszej ojczyzny. I wiesz także o przysiędze ich ojców, że nie użyją broni przeciwko swym braciom i nie przeleją ich krwi. Oto w dwudziestym szóstym roku, gdy zobaczyli nasze cierpienia i trudności w walce za nich, bliscy byli złamania przysięgi i podjęcia walki w naszej obronie. Jednak nie pozwoliłem im złamać przysięgi przypuszczając, że Bóg wzmocni nas na tyle, że nie będziemy cierpieć więcej z powodu wypełnienia przez nich przysięgi. Ale o to z jednego możemy się cieszyć, gdyż w 26 roku ja, Helaman, pomaszerowałem na czele tych dwóch tysięcy chłopców do miasta Judea, aby pomóc Antipusowi, którego uczyniłeś przywódcą w tej części kraju. I dodałem dwa tysiące moich synów, gdyż zasługują na miano synów do armii Antipusa, który ucieszył się niezmiernie, gdyż utracili wielką liczbę swych żołnierzy zabitych przez Lamanitów, nad czym lamentujemy. Jednakże pocieszamy się tym, że zginęli oni za sprawę swej ojczyzny i za sprawę swego Boga i że są szczęśliwi. I Lamanici wzięli do niewoli wielu dowódców, gdyż innych nie zachowali przy życiu. I przypuszczamy, że jeśli ich nie zabito, są teraz w kraju Nefi. Oto miasta, które Lamanici zajęli, przelewając krew wielu naszych walecznych mężczyzn. Kraj Manti, to jest miasto Manti, miasto Zezrom, miasto Kumeni i miasto Antiparach. I zajmowali te miasta, gdy przybyłem do Judei i zastałem Antipusa i jego ludzi wszelkimi siłami starających się wzmocnić obronę miasta. A byli wyczerpani fizycznie, jak też przygnębieni na duchu Gdyż musieli mężnie walczyć za dnia, a nocą pracować nad umocnieniem obrony Aby utrzymać swe miasta I tak znosili wszelkie trudy i niedole I byli teraz zdecydowani zwyciężyć w obronie miasta albo zginąć Możesz więc sobie wyobrazić, że ten mały oddział, który przyprowadziłem Ci moi synowie natchnęli ich nadzieją i wielką radością i gdy Lamanici dowiedzieli się, że Antipus otrzymał posiłki, Amaron zakazał im ataku na miasto Judea i walki z nami I Pan nas błogosławił, bo jeśli by napadli na nas, gdy byliśmy jeszcze nieprzygotowani, zniszczyliby pewno naszą małą armię, a tak zostaliśmy oszczędzeni I Amaron nakazał im utrzymać miasta, które zajęli na tym skończył się 26 rok, a na początku siódmego roku przygotowaliśmy się i nasze miasto do obrony. I pragnęliśmy, aby Lamanici napadli na nas, gdyż nie chcieliśmy atakować ich w twierdzach. I rozesłaliśmy wokół wywiadowców, aby obserwowali poruszenia ich armii, aby nie przeszli obok nas nocą czy w ciągu dnia i nie zaatakowali innych naszych miast położonych bardziej na północ zdając sobie sprawę z tego, że miasta te nie były dostatecznie silne, by z nimi walczyć. Chcieliśmy więc, gdy będą obok nas przechodzić, uderzyć na ich tyły i równocześnie uderzyć od przodu, przypuszczając, że w ten sposób możemy ich pokonać, ale nasze nadzieje były płonne. Albowiem nie odważyli się przejść obok nas z częścią swojej armii, ani nawet z całą swoją armią, obawiając się, że nie dorównają nam w sile i zostaną pokonani. I nie odważyli się pomaszerować przeciwko miastu Zarachemla, ani przejść w górze rzeki Sidon do miasta Nefichach. I tak byli zdecydowani utrzymać swoimi siłami miasta, które zajęli. I w drugim miesiącu tego roku otrzymaliśmy wiele dostaw żywności od ojców tych moich dwóch tysięcy synów. Przesłano nam również dwa tysiące żołnierzy z Zarachemli. I tak byliśmy przygotowani, mając dziesięć tysięcy żołnierzy i żywność dla nich, ich żon i dzieci. I Lamanici, widząc, jak z dnia na dzień nasze siły powiększają się i że otrzymujemy dostawy żywności, zaczęli się tym niepokoić i robić wypady, by położyć kres naszym dostawom żywności i otrzymywaniu posiłków wojska. I gdy zobaczyliśmy, że Lamanici są tym zaniepokojeni, chcieliśmy zażyć ich podstępem. I Antipus rozkazał, abym pomaszerował z moimi synkami do sąsiadującego miasta niby zapasami dla nich. I mieliśmy przejść w pobliżu Antiparach, jak gdyby udając się do następnego miasta znajdującego się blisko wybrzeża. I stało się, że pomaszerowaliśmy do tego miasta jak gdyby z zapasami. I Antipus wymaszerował z częścią swojej armii, pozostawiając resztę dla obrony miasta. Ale odczekał z wymaszerowaniem, aż doszedłem z moją małą armią w okolice miasta Antiparach a w Antiparach stacjonowała najsilniejsza, to jest najliczniejsza armia Lamanitów. I gdy ich wywiadowcy donieśli im o nas, wyszli ze swoją armią i pomaszerowali przeciwko nam. I uciekaliśmy przed nimi na północ. I tak odwiedliśmy najsilniejszą armię Lamanitów. Na dużą odległość, że gdy zobaczyli armię Antipusa, ścigającą ich ze wszystkich sił, nie zmienili kierunku na prawo czy na lewo, lecz maszerowali wprost za nami. I przypuszczamy, że chcieli nas zabić, zanim Antipus by ich dogonił, żeby nie zostali przez nas otoczeni. Antipus, widząc nasze niebezpieczeństwo, przyspieszył marszu swej armii, ale zapadła noc i Lamanici nas nie dogonili, ani też Antipus ich nie dogonił i rozbiliśmy obóz na noc. I stało się, że przed świtem Lamanici już nas ścigali. Oto nie byliśmy dostatecznie silni, by z nimi walczyć i nie pozwoliłbym, aby moi synkowie wpadli w ich ręce, kontynuowaliśmy więc marsz, aż weszliśmy w puszczę. I Lamanici nie odważyli się skierować na prawo czy na lewo, żeby nie zostali otoczeni, ja także nie chciałem skręcić w prawo czy w lewo na wypadek, gdyby mnie dosięgli, bo nie będąc w stanie stawić im oporu, musielibyśmy zginąć, a oni by uszli. I tak uciekaliśmy w puszczy przez cały dzień, aż zrobiło się ciemno. I znowu, gdy nastał świt, zobaczyliśmy lamanitów zbliżających się do nas i uciekaliśmy przed nimi. Ale nie ścigali nas daleko, zanim się zatrzymali. A było to rankiem trzeciego dnia siódmego miesiąca. I nie wiedząc, czy Antipus ich dogonił, powiedziałem do moich ludzi. Oto nie wiemy, czy zatrzymali się, aby złapać nas w pułapkę, gdy na nich uderzymy. Cóż więc powiecie, moi synowie, czy mamy pójść walczyć z nimi? I mówię Ci, mój umiłowany bracie Moroni, że nigdy pośród wszystkich nefitów nie widziałem tak wielkiej odwagi. I ponieważ zawsze nazywałem ich moimi synami, gdyż wszyscy byli bardzo młodzi, tak mi odpowiedzieli. Ojcze, nasz Bóg jest z nami i nie pozwoli, abyśmy zginęli. Pójdźmy więc... Nie zabijalibyśmy naszych braci Jeśli zostawiliby nas w pokoju Pójdźmy więc, aby nie zdobyli przewagi Nad armią Antipusa Nigdy nie walczyli A mimo to nie bali się śmierci I troszczyli się więcej o wolność swych ojców Niż o własne życie Bowiem matki nauczyły ich Że jeśli będą ufać Bóg ich ocali I powtórzyli mi słowa swych matek Mówiąc Wierzymy że nasze matki wiedziały o prawdzie tego, co mówiły. I stało się, że zawróciłem z moimi dwoma tysiącami przeciw Lamanitom, którzy nas ścigali. A oto Antipus ich dogonił i rozgorzała straszliwa bitwa. I armia Antipusa, wyczerpana tak długim i szybkim marszem, niedługo zostałaby pokonana przez Lamanitów, a jeśli nie powróciłbym z moimi dwoma tysiącami, Lamanici osiągnęliby swój cel, albowiem Antipus zginął od miecza, jak też wielu jego dowódców z powodu zmęczenia, szybkim marszem i ludzie Antipusa straciwszy swych dowódców byli zdezorientowani i zaczęli ustępować Lamanitom. Lamanici nabrali odwagi i zaczęli ich ścigać. I ścigali ich z wielkim zapałem, gdy Helaman uderzył na ich tyły ze swymi dwoma tysiącami i zaczął ich zabijać. I zabił tak wielu z nich, że cała armia Lamanitów wstrzymała pościgu i zwróciła się przeciw Helamanowi. Gdy ludzie Antipusa zobaczyli, że Lamanici zmienili kierunek ataku, zebrali się i uderzyli na ich tyły. I stało się, że Nefici, to jest ludzie Antipusa i ja z moimi dwoma tysiącami, otoczyliśmy Lamanitów i zabijaliśmy ich, aż zostali zmuszeni poddać się i złożyć broń. A kiedy się nam poddali, Przeliczyłem chłopców, którzy razem ze mną walczyli, obawiając się, że wielu z nich zginęło. Ale ku mojej wielkiej radości żaden nie poległ, a walczyli niczym z siłą boską i nigdy nie słyszano, aby ludzie walczyli z tak niezwykłą siłą i z taką mocą uderzyli na lamanitów, że ich przestraszyli i dlatego lamanici poddali się. I nie mając stosownego miejsca dla naszych jeńców, aby ich upilnować przed wojskami Lamanitów, posłaliśmy ich do Zarachemli, razem z grupą żołnierzy z armii Antipusa, którzy ocaleli w walce, a pozostałych żołnierzy Antipusa przyłączyłem do moich chłopców Amonitów i podjęliśmy marsz powrotny do Judei.